Bardzo przepraszam, ale ja halo. jestem nie tutejszy, tutaj i proszę się zgubiłem do śródmieścia. Proste? I na prawo. Bo Na lewo, aha. No to dziękuję pana. bardzo. No, się, dziękuję. pana, halo, bardzo pana przepraszam, ja chciałem tak. się dowiedzieć. Ja w kierunku miasta chciał się udać, to będę A to ja pana bardzo, ja nie jestem tutaj. Jesteś gotowy? Skąd? A ty jesteś? No skąd? To zaczynamy. No oczywiście, że zaczynamy. Witamy Państwa w podcastofonie, czyli stacji kontroli podcastów. W tym tygodniu przed mikrofonami z Canterbury Robert Kessling. Z Canterbury mówię ja. Oraz na kartonach stwierdzy w oparach wiórów z podpiły Łukasz Mocek, czyli Papa. I omówimy te podcasty, które ukazały się w 30. tygodniu tego roku. Yy, tak, właśnie z powodu podłogi audycja jest nagrywana z opóźnieniem. Tak, z powodu podłogi i z powodu tego, że ja nadaję znad kartonów. No ale taka sytuacja. Mimo to stawiamy się przed mikrofonami i zaczynamy omawianie podcastów. Pierwszy z tych podcastów to 22. wydanie podcastu Lubicast. A w tym odcinku pierdolenie kotka za pomocą młotka, jak to nazwał Łukasz. Czyli spontanicznie siada przed mikrofonem i opowiada nam... O kilku różnych rzeczach, między m.in. bulwersuje się na to, jak zachowuje się dzisiejsza młodzież. Ja myślę, że w podcastofonie raczej nie powinniśmy przeklinać, więc może nieco inny tytuł Lubikastu, na przykład o, oczywiście o takim samym znaczeniu. Popychanie, kot, popychanie kotka... No, popychanie, bądź też akt penetracji kotka za, po, za pomocą impulsatora kinetycznego z drewnianym naprowadzaczem czosn, czon, czosnkowym, chciałem powiedzieć czonkowym. Zawsze jeszcze można popchnąć kotka. Ale dobrze, jaki jest kolejny podcast, Robercie? I dalej też 24 lipca, bo w tym dniu jesteśmy, ukazał się tyflo podcast, podpisywanie niepodpisanych aplikacji metoda druka. druga, czyli praktyczne porady dla użytkowników telefonów wyposażonych w system Symbian, a więc na przykład Noki, tak jak i w moim przypadku. W tym odcinku Hubert Mayer przedstawia metodę drugą, a jeśli ktoś jest zainteresowany metodą pierwszą, to może się cofnąć do odcinka z 31 grudnia 2009 zatytułowanego podobnie, bo podpisywanie niepodpisanych aplikacji. Ci, którzy mają Symbiana, wiedzą o co chodzi. I przeskakujemy do kolejnego podcastu 25 czerwca. To Lipca, Robercie, lipca, a w lipcu... Yy... To jest setne wydanie podcastu Swing. I tutaj mamy prawie dwie godziny z panami Koko, z panem Bele i z Torturem. Prawie dwie godziny. Jest to wydanie specjalne Swinga i zarazem chyba jedno z ostatnich przed przerwą wakacyjną. I tutaj, właśnie panowie, w tym specjalnym wydaniu. Polecają nam, żebyśmy zaopatrzyli się w kopię filmu Indiana Jones i um, oglądając ten film możemy brać udział w tej audycji. No i jest to jedna chyba z ostatnich audycji, w których y, Bella jest y, stałym uczestnikiem swinga. No, ja nie, dlaczego czerwiec to nie wiem, ale podobno szczęśliwi czasu nie liczą, więc tym się pocieszam. Później był surrealistyczny podcastofon, odcinek 29, który prowadzony był oprócz polskiego Czecha, także przez polskiego Niemca. Polecam sobie posłuchać. Treści tam żadnej nie ma, ale <gry> wesoło było. A następnym podcastem do omówienia jest Brak sygnału. Z Irlandii zatytułowany Szerokiej Drogi i tu Przemek opowiada jak to jest z samochodami, drogami, z prawem jazdy, z przeglądami technicznymi i to wszystkie takie podobne sprawy, a więc typowy odcinek motoryzacyjny. Myślę, że zainteresuje wszystkich mieszkających w Polsce ludzi, bo ci za granicą to tak może się bardziej orientują jak to jest. A kolejny odcinek to 86. Wydanie podcastu indywidualnego, czyli Koras i jego przyjaciele, tym razem Rudowłosa i Ciemnowłosy i Yeti zapraszają na kolejny odcinek, a zatytułowany jest on ona jest w ciąży. No i w tym odcinku dowiecie się, kto jest w ciąży i dlaczego panowie tak bardzo rozpaczają z tego powodu. Dowiecie się również, jak było na festiwalu w Jarocinie, jak to wszystko wyglądało, jakie są refleksje tej trójki po pobycie na tym festiwalu. Dowiecie się również, jak odbierają oni różne miasta w Polsce, m.in. Poznań, Kraków, Lublin, jakie widzą różnice, jakie widzą szanse dla siebie i dla innych w tych miastach. A kolejny podcast? Ja sobie tak jeszcze myślę, że ona jest w ciąży, to nie na darmo, bo to się odnosiło do jednej wokalistki i tam Koras miał przygodę miłosną, no i ona jest w ciąży. A kolejny podcast to subiektywny podcast sportowy, co nieco o finale Mistrzostw Świata, czyli panowie z lekkim poślizgiem, z lekkim opóźnieniem opowiadają o tym, jak wyglądał finał Mistrzostw Świata, ale wszyscy sympatycy subiektywnego podcastu sportowego bardzo dobrze wiedzą, że u nich nie liczy się data, liczy się treść, a panowie zawsze miło i sympatycznie opowiadają o sporcie i oprócz tego poruszają wiele różnych tematów, związanych właśnie ze sportem. Zapraszamy do słuchania tego podcastu. I tego samego dnia, a więc 26 lipca y, pojawił się nowy odcinek Radia Nowum, analiza portalu Radia Wnet, część druga, konkrety. I faktycznie są tutaj omawiane konkrety, tym razem Agnieszka i Łukasz skupiają się na regulaminie, na nawigacji po stronie, na wyszukiwarce i moim zdaniem jak na radio takie nowoczesne zabrakło jednak swobody i wolności dla twórców tego radia Creative Commons wcale nie oznacza, że, że materiał, który jest wolny do publikacji tak naprawdę wolny może być także tam troszeczkę polityki się wkrada ukryte są statystyki dla twórców komentarze można zostawić dopiero po zalogowaniu jak niektórzy wiedzą no i moim zdaniem gdyby tych ograniczeń było mniej to radio miałoby większe wzięcie no ale to już jest moje takie prywatne zdanie no ale między innymi chyba takie analizy mają służyć temu żeby to radio się rozwijało i żeby wychodziło między innymi do słuchacza do użytkownika Również. A I kolejny... oby jak najszybciej. I oby jak najszybciej, bo jak tego nie zrobią, to znajdzie się ktoś inny, kto zrobi nowy serwis bez tej całej cenzury i na pewno szybko odniesie sukces. A kolejny podcast to kolejne wydanie Tyflo Podcastu zatytułowane Eraser. I w tym podcaście omawiany jest program, który jest przydatny m.in. do tego, żeby na stałe usuwać pliki, ale również dbać o to, aby one usunięte nie zostały. I można je też usunąć bardzo dokładnie, tak aby nie można było już ich później odzyskać. Dnia 27 lipca pojawił się kolejny odcinek Fantasmagery i myślę sobie, że w tym momencie jest idealny czas na to, aby puścić naszego współprowadzącego, który omówi to wszystko bardzo dokładnie. dla witam was bardzo gorąco kłaniam się nisko po same czas yy. rozpocząć trzeci odcinek. Przeglądu podcastów o grach Tradycyjnie muszą pozdrowić Nawet chcę pozdrowić Prowadzących podcastową Czyli Roberta I Kesslinga z próby mikrofonu Zalanego na pewno wodą Która tam, gdzieś w Wielkiej Brytanii Leci i leci Oraz również zalanego Wodą oczywiście Papę Łukasza Prowadzącego bardzo ciekawy podcast Papa Cafe A my mamy do omówienia dzisiaj Znowu jeden podcast o grach, ale za to jaki fajny. Zapraszam. 129. odcinek Fantasmageli. Prowadzą go Damian, Piotrek i w zastępstwie Bernarda Dominik. Odcinek nagrywany jest na dzień przed premierą gry StarCraft 2 Cóż przyniesie ten tytuł? Zainteresowani już na pewno wiedzą, czy dojdzie do happy endu? Czy Karigan i Raynor połączą się? Czy ich uczucie ma jeszcze jakieś szanse? No i oczywiście dlaczego psiemać w trailerach do gry twórcy zdradzają fabułę. Pełna recenzja gry w Phantasmageli prawdopodobnie za tydzień. Swoją drogą Starcraft II w cenie powyżej 150 zł na PC to chyba delikatne przegięcie. Tradycyjnie załoga wiesza psy na firmie Activision, jednak znajdują się jeszcze gracze, którzy muszą zakupić grę w day one, bo inaczej mogą dostać problemów ze zwieraczami. Pada pytanie, czym zajmował się Bobby Kotick? Czy widzieliście zwiastun gry DC Universe Online? Chłopaki widzieli... I zastanawiałem się, czy temat chwyci, czy superbohaterowie z majtkami na rajstopach dalej mają wzięcie. Dlaczego Dominik do gier RPG z superami nie podchodzi nawet z kijem z izolacją? O tym także usłyszycie, usłyszycie z ust Dominika. Istnieje wielkie ryzyko, że w grze spotykać się będzie same Batmany i Supermeny odnośnie niby błahego tematu, Rozgorzeje dyskusję. Czy Wonder Woman przechodzi metamorfozę, menstruację czy też menopauzę? Blog, w co ostatnio graliśmy, zdominował Alien Swarm, darmowa gra ze Steam. A. Chcecie pograć? Fantasmagoria ma nawet swoją grupę, możecie dołączyć. Kooperacja jest wyczesana i gdybym nie miał porażki zamiast komputera, na pewno teraz zagrywałbym się w ten tytuł a nie nagrywał to, co słyszycie. Od sposobu wymawiania nazwiska twórcy projektu obcego z filmu Ridleya Scotta, czyli HR Gigera, no, propozycje były ciekawe, Ginger, Geiger, omawiane zostają nowe metody dotarcia do klienta poprzez firmę Valve. No, skoro Valve, to koniecznie trzeba pogadać o Half-Life 3 oraz o modzie Black Mesa, który Zapowiadał się dość dobrze, ale jak na razie wydany nie został. Przez wyścigi motorówek na wodzie ekipa płynnie przechodzi, a raczej przepływa do tego, co to jest waveboarding. W odcinku wyjątkowo usłyszycie także o waterboardingu. Nie jest to jednak rodzaj sportu i rekreacji, tylko tortury wodne. Damian przyznaje się, że jest fanem Halka Hogan'a w filmie Grą w Raju. Omawiać ten odcinek Fantasmagierii jest cholernie ciężko, ponieważ od Halka Hogan'a, poprzez koszty migracji na Xbox Live, błyskawicznie dochodzimy do sposobu działania Kinecta, czyli dawnego Natala, czyli... Ach, mój Boże, wiecie co, czasami nachodzi mnie taka myśl. Ktoś w ogóle tego słucha? Mówię o przeglądzie. Jak to mawia Bernard, anyway, Dance Central... Propozycja obowiązkowa dla wielbicieli tańca synchronicznego Dancehall. Jest także omawiana w tym odcinku, związane jest to wszystko właśnie z Kinectem W. Natalem w mój Boże. Piotreko powie nam o tym, jak łoił w Mass Effect 2 na najwyższym poziomie. Nie jak to wyglądało. Podsumujmy, jazz i terror normalnie. Za to Damian wyciąga trupa z szafy i za namową Julesa, czyli bardzo znanego w całym światku gier Juliusza Alponszarskiego, wkłada w swój czytnik grę Demon Souls. Odcinek nie byłby odcinkiem, gdyby nie było wtykania kija w mrowisko. I w tym odcinku także wetkano bardzo głęboko w mrowisko Kij, a temat, który został poruszony, to co jest lepsze? Darmowy Multiplier i płatne mapy, czy też na odwrót. Do czego to można porównać? Fantasmagieria znalazła porównanie idealne. Restauracja. Płacić za tyle, ile zjesz. Czy też jesz dowoli za określoną kwotę. Podczas słuchania odcinka z baraniałem, gdy usłyszałem omawianie tego, kto i czym się perfumuje. No, Fantasmagieria nigdy nie przestanie mnie chyba zaskakiwać. Koncik kulturalny natomiast jest zdominowany przez dwa tytuły. Jest to Inception Christophera Nolana oraz Predators Roberta Rodriguez'a. Odcinek trwa trochę ponad dwie godziny i wypełniony jest styloma, parabolami i dygresjami, że ostatni niemiecko-czeski odcinek podcastofonu jest w dalekim zadumie. Śpieszę Podziękować za słuchanie. Chyba samemu sobie wszystkich zapraszam na następny przegląd podcastów o grach. Żegnam się z Wami na razie. To był materiał od naszego czeskiego agenta, czyli Roberta Kamaszyna 420, a następny podcast, który mamy w katalogu polskich podcastów, to Wsiok Pawła Duraja, to już 25. wydanie tego podcastu zatytułowane W deszczu. No jak można się domyślić, Paweł właśnie nagrywa ten odcinek w deszczu, można tam usłyszeć jak deszcz ślicznie uderzał jego parasol, a on na jednym z polskich dworców kolejowych, Opowiada to, co widzi, mówi również o swoich planach podcastowych. Ja wam powiem, że to jest taki y, kryminalny podcast, a, a tytuł W deszczu to bierze się stąd, że on jedzie pociągiem. <grym>, no może troszeczkę przeginam, ale tak naprawdę jest kryminalny wątek tam wmieszany i ktoś został zamknięty, ktoś został uwolniony. Y, nie powiem wcale, że to jest Krzysiu, bo Krzysiu to doskonale wie. Musicie tego wysłuchać. Przejdźmy dalej do źródła kreacji, odcinek 21, w którym to Tomasz Jaworski w swoim projekcie na temat sekretu skupia się na tematyce wdzięczności tym razem. Dla tych, co nigdy nie słuchali podcastu źródło kreacji, powiem, że najpierw trzeba przejść do odcinka pierwszego tego podcastu, wysłuchać go oraz trzeba koniecznie obejrzeć film sekret, aby w ogóle mieć pojęcie o czym mowa jest w źródle kreacji. Tomek w tym odcinku także przybliża kwantową teorię tożsamości, a w niej ciekawą właśnie teorię, że nasza wiara ma wpływ na prawdziwą naszą tożsamość. No i co kto by sobie nie pomyślał w tym momencie, czasem warto jest przegimnastykować swój mózg takimi filozoficznymi przemyśleniami. Mnie się dobrze słuchało. Kolejny podcast to Odwyk i w tym Odwyku Martin zapowiada wakacyjną przerwę. Wyjeżdża, będzie wypoczywał, a my właśnie usłyszymy to ogłoszenie parafialne. No i jak tutaj widzę w show notesach, również znajdą Ci informacje o ciekawej, darmowej grze w komórkę. I bynajmniej nie w komórkę taką, yy, nie w telefon komórkowy, a w komórkę... Taką biologiczną i polecam, bo nawet się zacząłem tym bawić. Szkoda, że po angielsku, ale gra jest warta uwagi, gra edukacyjna, która można przybliżyć jak bardzo jest to skomplikowane y, ustrojstwo, ta komórka. 28 za to lipca pojawił się, nie drugi raz w tym tygodniu brak sygnału. Ja myślę, że trzeba go będzie wywalić z katalogu, nie Bo za często nadaje. Tak, trzeba będzie go do tych audycji takich yy, regularnych. Inne ważne podcasty. Tak, Myślę, że tam go po prostu wciśniemy. Nastała taka chwila, gdy czołowym podcasterom zagląda bieda w oczy i zmuszeni są oni do żebrania. No i w tym odcinku Przemek żebrze o promo dla swojego podcastu. Nie dość, że zabrali mu sygnał, to jeszcze zostawili bez... no... A już nie będę mówił. Pomóżcie mu w potrzebie. 29 lipiec, podcast bez nazwy, 80, to rocznica, jubileusz. I love you, honey bunny, czyli kocham cię, słodki króliczku. A więc dlaczego Maciej ma taki wielki brzuch? Ci, którzy myślą, że to brak ruchu za sprawą elektrycznego króliczka Dominiki, pewnie mają rację. Ale akurat w tym podcaście chodzi o co innego. A w tym podcaście chodzi o to, że Maciej odkrył nową fantastyczną knajpę we Wrocławiu, a knajpa nazywa się Pulp Fiction, do czego mogłoby nas właśnie yy, skłaniać tak, a nie inaczej, zatytułowane przez Maćka yy, tego odcinka. No i Maciej opowiada o tym, co w tej knajpie jad, co w tej knajpie można zjeść, a w showdnocach zapowiedział, że nam, czyli prowadzącym podcastofon, nie ułatwi wcale życia. I tak się nie stało. A kolejny podcast to nauka XXI wieku, czyli Borys i Marian Kozielscy przed mikrofonem, zatytułowany odcinek Cząstki Elementarne. No i w tej audycji panowie odpowiadają na pytania, znanego i lubianego podcastera Łukasza Lubińskiego, którego znamy z podcastu Lubicast, ale także Energetyka i Technika jądrowa. No i Łukasz zadał panom pytania, a panowie na te pytania odpowiadają. Aż z ciekawości sięgnę po ten podcast. A kolejny podcast to nowy podcast w katalogu. Kolejny, nowy i ostatni do omówienia dzisiaj, bo następne dwa, które się ukazały, to już są takie, o których, których nie mieliśmy szansy przesłuchać, więc ten ostatni do omówienia to jest podcast wakacyjny, zatytułowany o live katalogu i fiucie. I Krzyszman obawia się, czy przypadkiem pan Robert się nie zezłości na to, że podcast wakacyjny będzie się ukazywał jedynie w wakacje. No cóż, ja nie wiem, co sobie pan Robert pomyśli. To się pewnie... Okaże w przyszłości, a skoro jesteśmy właśnie przy nowo dodanych podcastach, pojawiło się ich troszeczkę w katalogu i ja je teraz wymienię. Little Big Walkie Talkie, jeden podcast, drugi podcast, Radio Zgromadzisko, trzeci to właśnie omówiony przed chwilą podcast wakacyjny, czwarty Sonda XXI wieku, piąty Polish Words, i szósty nadgryzieni. Myślę, że powinniście sobie sięgnąć, polecam, w katalogu podcastów kliknijcie po lewej stronie na te podcasty, wyświetlą wam się odcinki, które już się ukazały i sobie je wysłuchajcie. A skoro mówię o dodanych podcastach, to przy okazji powiem szybciutko o usuniętych podcastach z katalogu, a mianowicie Gilbert Twice, przewodnik po Wojpie. I z sieci wzięte. To są trzy podcasty, do których strony już przepadły, po prostu nie mają swoich stron, a więc też nie ma sensu trzymać ich u nas, bo po kliknięciu na odnośnik zostaniecie przekierowani na błędne miejsce. A jeżeli ktoś chciałby znaleźć te archiwalne audycje, to na pewno zasilają one chomika, który nazywa się Wincenty Pstrowski i tam można znaleźć te, ale również inne podcasty, które kiedyś istniały, a dzisiaj nie można znaleźć ich już w sieci pod starymi adresami. Tak, i dawno już nie było wspomnienia o podcastach z tej zakładki, inne ważne podcasty. I właśnie chciałbym teraz powiedzieć, przypomnieć o nich, mianowicie kontestacja, wciąż rozwijana audycja z udziałem słuchaczy, jeżeli ktoś nie zna, mówiąca o wolności, przedsiębiorczości i o wszystkim tym, co powinno być, a tak naprawdę nie jest. Również Echa Rynku to podcast o spółkach, o rynku kapitałowym i o inwestowaniu, o akcjach tego typu sprawy. Kazania księdza Piotra który no, akurat teraz na czas wakacyjny zawiesił nadawanie, ale jest tam sporo odcinków do wysłuchania, też polecam. Mój odtwarzacz, tutaj właściwie nie wiem, co się dzieje, bo były regularne audycje, a ostatnia pojawiła się 4 czerwca i Borys milczy. Ale Borys obecnie prowadzi chyba otwarte studio w Radiu Wnet i to są audycje nadawane na żywo i wydaje mi się, że Borys poświęcił się już w całości prowadzeniu tych chyba czwartkowych audycji, które właśnie nazywają się Otwarte Studio. Aha, No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jest też jeszcze jeden podcast, o filmie, a i w którym to ostatni odcinek został opublikowany 20 stycznia. Nie, odcinek 20 ze stycznia, o tak taką zapisane. I trzeba będzie sprawdzić, jeżeli one przestały nadawać, to może zrobimy porządek jak zwykle. Dobrze, i ja myślę, że jeżeli Robert ma coś Wam do powiedzenia co wam to dopowie. Ja niestety muszę się dzisiaj z wami pożegnać, zamknąć swój karton, zwinąć panele pod ramię i uciekać do swoich obowiązków. Mam nadzieję, że kolejnym razem zagoszczę na dłużej. Słuchajcie polskich podcastów. Bądźcie grześni, słuchajcie Roberta, Maciej by powiedział czyńcie dobro. Do usłyszenia w kolejnych podcastofonach. No zmykaj w takim razie, ja na koniec powiem, że puścimy teraz nagranie, które przed audycją udało się zarejestrować. Wszystko dzisiaj w biegu, więc już teraz nie będziemy nikogo nowego dodawać do naszej dyskusji, żadnych rozmów więcej nie będziemy przyjmować. A to, co udało się nagrać, macie do odsłuchania właśnie teraz. Ja się z wami żegnam. Podobnie jak papa, życzę wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Halo, No i co, wypiłeś to piwo? Nie, nie wypiłem piwo, tylko wiesz, posłałbym już jechać, a mnie... Bu, bu, bu, bu I cisza mi stała, cisza, nic nie słychać. Ani skrobania w podłogę, ani w karton. To w takim razie jak mamy z, z 7 minut rozmowy z Paweł, to już jest 14 i teraz nagramy takie z 15 minut. Więc... No... Dobra. Witamy Państwa z... W... Yy, no i tam... Yy, państwo... Właściwie kto tam się jest, ten... Jeszcze raz muszę to powiedzieć, kto to prowadzi? Bo tego czasami nie dawa nie chilu. bo... O, no, nie, nie, o, wiesz co? No to jest kowędzie. E, jak my to zaczęliśmy? E, dobra. Mówiłeś o tym, o ograch. O ograch mam, dostałem. I, I tak, no i tam jest Robert sobie kamaszny. Robert jest nie, niezawodny. Ciekawe ile to trwa. Nie, no dobra, okej, okay, no każdy podcast, telefon jest inny. Że po się muszę brać, zawieźć na jakimś podmiotu. Uciekaj i nie jedź za szybko. Mm. Dobrze. Tak? Okej, okay. myślę, że tak. No, I mi uciekła. To mi się podoba właśnie. No, kiedy, czy, czy, no, jeżeli musisz wyjechać, to kiedy byś wrócił, a jeżeli możesz sobie przesunąć na troszeczkę później ten wyjazd, to wtedy możemy zrobić to nagranie w przeciągu tak myślę, pół no, Nie, bo ja wierzę, że muszę rzucić brata, nie? Także mi to no, robiliśmy przy tej tehaji. Yy, no, I co? Chyba, że nagramy tak 20 minutek, nie? A wyszło tak, jak wyszło, że ucieknie. Papa nie chce ze mną nagrywać, no? Trochę nie pomyślałem, bo mogłem ci powiedzieć, że jakbyś był aktywny i tak sobie siedział, to mogłeś słuchacze odbierać w sumie. No, ale wiesz co, mi to nawet też przepasowało, a dopiero teraz przed chwilą jakiś yy, Rautenberg próbował się zadzwonić. Tak? Ja mówię, że nie wiem, co nie odbieramy. A, tak. Paweł, tak? A, a nie wiem czy Paweł, bo wiesz co, ale jest zapisany jako Rautenberg, może próbował u nas zrobić w bambuko. Eee, zaraz ci powiem. Dzwoni, dzwoni mi tu znowu e, Rautenberg. Dobrze, to możemy odebrać w takim razie. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, o widzisz, ale źle zrobiłem. Tutaj się próbujesz do nas do e, dzwonić, a my jeszcze nie zaczęliśmy nagrania. Tak, i w ten oto sposób Robert wykluczył mnie y, z brania udziału w rozmowie z Routenbergiem czy innym słuchaczem, który do nas się dodzwonił. Rozmowa została zawieszona. No trudno. Nie zostaje mi nic innego jak y, wejść, czasnąć drzwiami. I, I ten, wszystko się u nas opóźniło i my dopiero zaczynamy. A kto z tamtej strony w ogóle? E, no, pa pa Paweł dzwoni. A wie, nie, Ale nie z Niemiec, nie z Mie Niemiec. Nie, nie, ale Rattenberg to jest jak gdyby z Niemiec. <laughs> tak. Tak, nie, bo to nie mój komputer. Ja przyjechałem specjalnie do Polski, żeby zadzwonić do Was. Aha. Niemiec nie wolno, więc przejechałem przez granicę, zapnąłem komputer i zadzwoniłem. Tak, bo my Niemców nie obsługujemy. Muszę tylko papę dodać. Papa, gdzie jesteś teraz? Tu jest papa. Wybierz, ok. Jesteś już, papa? Halo, halo. Jestem, jestem, właśnie, bo rozłączyliście mnie na chwileczkę. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy mi się wydaje, czy, czy Robert miał dobre podejrzenia co do nowego rozmówcy? Podejrzewam, że Robert miał dobre wrażenia co do nowego rozmówcy. Tradycyjnie, jak zwykle, dzwoni i słuchacz. Drogi Pawle. Nie, wy nie wystarczyło zmienić yy, niku. Nie, nie, nie, nie, to, to, to naprawdę nie tak. Ja, ja już mówiłem. Ja naprawdę nie dzwonię z Niemiec. Aha, a, ja jestem 3,5 km za granicą. Jestem w Polsce. A, i dlatego w Polsce ukrywasz się pod bardzo yy, niemieckim Nikiem. Nie, nie mam swojego komputera, wziąłem inny komputer, a nawet nie pamiętam swoich danych ze Skype'a. więc tak jak się mi komputer zameldował, tak ten. Tak używam, no. My mamy twoje dane, podeślemy ci je pocztą, jeżeli chcesz. Ale to musi takie, wiesz, pocztą oczywiście taką papierową. I pocztą polską. <głos> Aha, rozumiem. Żeby dłużej trwało. Tak, dostaniesz w okolicach ale, ale poczekaj, poczekaj, papa, bo my się tutaj wdajemy w dyskusję, a jakiś dowód by się przydał, że jesteś po stronie polskiej. Ja nie wiem, może zaśpiewaj piosenkę polską? A, a, ale jaką? Szła weczka, do... Nie, to wiesz co, to, to nie, już lepiej nie śpiewaj, to my sobie to, jednak z tobą to, porozmawiamy. To jest ta piosenka, którą ja na weselach śpiewam po niemiecku podobno. <ścoughs> Potrafię sobie to wyobrazić. No jeszcze niedawno tutaj przyjeżdżały jakieś takie wozy z megafonami i coś ogłaszały w języku polskim. A jakbyś miał jakiegoś jakbyś miał jakiegoś psa w okolicy, to mógłbyś go na nacisnąć i wtedy byśmy słyszeli, że on szczeka po polsku. Kurczę, żeby ktoś tutaj się przykulał, to, to bym się spytał, ale to specjalnie wybrałem taki ciemny kąt, żeby nikt nie przeszkadzał. No ale i teraz jego jest... nie ma. Ja myślę, że trzeba go, y, papa, trzeba go wywalić, bo on ściemnia. Tak, tak i standardowo tak, zaczął, zaczął piszczeć i, i nadawać jakieś... I zaczyna już zakłócać, no. Tak, już się tak. zaczyna. nie ściemniajcie, bo z Windowsa teraz dzwonię. No to właśnie, o to chodzi. To też jest. To, to tym bardziej jest podejrzane. Tak tym bardziej podejrzane. Ktoś, ktoś sabotuje twojego, twój Windowsowski system. To może jednak nie leży wina w komputerze, tylko we mnie. No, to tam jest jednego słówka za dużo. Tam powiedziałeś może. Aha, rozumiem, dziękuję, przepraszam. <laughs> Dobra. To co, Papa, my chyba tam powinniśmy zacząć coś w końcu nagrywać, nie? Tak, tak. Paweł standardowo sabotuje naszą audycję. Nie. Ja mam dla Was jedną dobrą wiadomość. Nie zadzwonisz? Ja już dzisiaj nie zadzwonię, bo w tym komputerze już tylko 26 minut baterii zostało, a ja nie mam go gdzie podładować, bo, bo nie mam wtyczki, no. A w razie, jak, gdybyście, jak gdyby się nagrywali, to chciałem przeprosić y, Gomdżabara... Y, bo może zostało źle odebrane to, co powiedziałem, Aika widziałem, zamieściła teraz sprostowanie ja nie chciałem nikogo urazić moim komentarzem że ktoś od kogoś coś yy, wręcz przeciwnie o, to tyle, przepraszam bardzo nie, Bar i tak i tak by cię nie zrozumiał, bo on po japońsku bardziej niż po polsku, więc na pewno tam żadnego plagiatu też nie było lecz <laughs> on i tak nie słuchał? no, tak daleko to te fale nie dochodzą podcastofonowe pod kastofon słucham Maciej Skwara i jego pies. <głos> Z brudnymi uszami śmierdzącymi. No właśnie, to też może nie słyszę, jak ma zalepione. O nie, nie, jego, jego pies dobrze słyszy. Nie nadajecie na długich? Na długich to dalej by dochodziło. Na długich uszach? Nie, na długich falach. Jak byłem mały, to się dużo na długich nadawało. No wtedy były tylko długie. <głos> Aż taki, aż taki, duży to już teraz nie jestem, nie? Ale wiesz, że z punktu widzenia dziecka to wszystko wydawało się większe, więc nawet te ultra, no nawet te ultra krótkie fale były długie. To fakt. Nie, no ja, takiego radia nie było w domu. Ja pamiętam jak kiedyś rowerem jeździłem po mieszkaniu, a teraz to by się nie dało. To a znaczy, że mieszkania, to? mieszkania są mniejsze czy jak? U mnie się da. Poczekajcie chwilę. Mówisz po polsku? Właśnie, Paweł AA. My jesteśmy w Świnoujściu. No i super, dzięki. Taki no. mały, a kłamie. I nie, i no to właśnie to... z jednego takiego, co przechodził. Taki a. taki mały i kłamie, ale, ale dobrze po polsku mówi, nie? Jak na Niemca. Nie, no na pewno na kartce mu pokazał, wiesz, co ma powiedzieć. Taki mały szwabik. My jeszcze jesteśmy tak. w Swinoujczcu. Dobre. No dobra, No myślałem, myślałem no właśnie się nie udało. No myślałem, Dobrze, że uda teraz... nam się przechytrzyć y, Pawła, a tutaj nic a teraz, z tego. teraz jeszcze przy, przy okazji, jak mamy Pawła na linii, to trzeba go wyciągnąć y, na spytki. Y, wychodzi na to, że Paweł dorobił się odpowiednio na szporakach i wyjechał na wczasy i wszasuje się w Polsce. Nie, postanowiłem sobie wyjechać, odpocząć trochę od podcasterów i od podcastów, ale pomyślałem sobie, dlaczego podcasterzy mieliby ode mnie odpoczywać, więc dlatego zazwyczaj. Aha, czyli w pełnym relaksie dzwonisz y, sabotować podcastofom. Tak, oczywiście, jak zwykle. Jak zwykle. Odpocząłem sobie już troszkę, parę dni, więc pomyślałem sobie czas znowu trochę namieszać. To prawda, plony były w tym roku obfite, więc można sobie było pozwolić na wypad, no, ale <śmiech> zbyt dużo pieniędzy nie było, więc tylko 3,5 kilometra za granicę. Na no, tyle, no, tyle by ci paliwa wystarczyło. <śmiech> Dokładnie tak. A paszport masz? Paszport mam, ale właśnie się okazało, jak się tutaj yy, zameldowałem, się okazało, że od roku jest przeterminowany. O, no proszę. to my musimy to zgłosić do odpowiednich służb. A jeszcze mogło, może być inna wersja wydarzeń. I wtedy <Sznamin>... będzie spokój na za tydzień. Mam inną wersję wydarzeń. To tak to już docinka w kierunku polskich dróg. Pan Paweł zniósł tylko 3,5 km. Nie no. Wiesz, jeszcze się tak bardzo nie odzwyczaiłem. Wręcz przeciwnie. Zawsze jak jestem w Polsce, to jestem w swoim żywiole. No, tak jak się jedzie po niemieckich autostradach, to można zasnąć, bo po prostu się jedzie, jest tak spokojnie, nic się nie dzieje i się zasypia. A w Polsce się tak zasnąć po prostu nie da, bo tak trzęsie. Tak, jest action, no. Ja tam zawsze. Słuchaj, adrenalina tak skacze. Ja tam zawsze śpię, jak prowadzę. <laughs> Ale wiesz, tam u ciebie to się spotyka ile? Dwa auto na godzinę? Cztery. To ja teraz wiem, papa, skąd te twoje podcasty, takie jak masz nad ranem o czwartej z pola. Klimatyczne. Właśnie jak zasnął, to gdzieś wjechał w pole. <śmiech> Dokładnie. I wtedy się budzi, wiesz, nie wie gdzie jest, no to wyciąga nagrywajkę i że niby pojechał podcast robić. Kiedyś mi się zdarzyło, jechałem właśnie taką drogą przez, przez Niemcy. E, no w sumie główna droga krajowa, ale nie było ruchu specjalnie, stanąłem na przejeździe kolejowym, a zmachany byłem jak pies. Stoję, no, pierwszy stoi na tym przejeździe, czekam, nic nie jedzie, no to kurczę, oparłem się i ten. I kima, nie? Za mną widzę, już się auto jakieś inne poustawiały, budzę się za jakiś czas, nie wiem ile, 10 czy 15 minut, patrzę, krwa. Przejazd otwarty, sam stoję na środku drogi, nie? Wszyscy pojechali, a ja stoję i chrapię. A samochód na cegłach. To było w Niemczech, to nie było w Polsce. A. Pardon, w takim razie. W Niemczech są przejazdy takie, ten, że, że samochody się zatrzymuje, to ja się nigdy nie spotkałem. No, ze szlabanami No wiesz, jak się autostradu mieć, to takich raczej nie ma, nie? To na pewno nie. Chociaż, chociaż dziwiłem się, bo tam w tych okolicach, gdzie yy, Gosia siedzi, to tam jest na przykład skrzyżowanie z tymi ze światłami na, na autostradzie. A ja mam pytanie z innej bajki. A Robert, a ty byś dał na przykład radę jutro rano się zgrać ze mną, czy nie bardzo? Wiesz co, wolałbym dzisiaj to nagrać. To już na przesuwać się nagrywanie? Nie, bo ja muszę za chwilę jechać, a, a nie dość, że nie dałem o dziewiątej rady, to jeszcze teraz może sobie machniemy szybciutko i... A ci zrobić? No. To wiesz co, to chyba na no to wyjdzie, że sobie machniemy szybciutko. A ten, bo... No to machną, ja? No, no, no, to po jednym. Za podcastofon. No, to zdrówko. To po to pojechałeś do Polski, żeby tam pić, tak? Co można robić w Polsce? Żeby degustować. Nie, no, kopać się można na przykład. jest wspaniała woda. Dzisiaj właśnie widziałem, ratownicy wypisali na tablicy danej, bo temperat woda. Temper... Temperatura wody 21,8. Temperatura powietrza 20,0. 20, Bałtyk jest cieplejszy niż powietrze. Super. Ale to poczekaj, bo ty byłeś akurat przy takim ujściu, gdzie z rury, z rury leciało. A ja się dziwiłem, dlaczego muszelek nie mogę znaleźć. Co to znowu za odgłosy? Tak. Jak się jest. idzie na klopat, takie fajne rozmowy. Co myśmy wczoraj pić? Mam takiego kaca. Ludzie przyjeżdżałem w zasadzie tylko w jednym celu. Żeby pójść na tą muszlę. Papa, gdzie jesteś? Halo, papa. Jestem, jestem. To co, Robciu, zaczynamy? Ja pa pa Pawła siłą rzeczy zepchnę z linii, bo nie zaczniemy. Znaczam przepraszam, wejdę, że wejdę w słowo. Czy Robert maszyn nowy odcinek nagrywa? Czemu? Czy to jakaś dziwna informacja wyskoczyła? Składam odcinek, przepraszam, coś takiego... Nie wiem, dlaczego właściwie tutaj mi coś takiego wyjszło. Abo może coś nagrywa. On się tam już długo szykuje do nowego odcinku, więc może akurat dzisiaj się za to no, zabrał, na chwilę... dzisiejszy wieczór. Chwilę nie Przepraszam, nie ale odcinek składam, takie coś. Ludzie błagam, odcinek staram się poskładać. A widzisz, o... bo mu przeszkadzali. Na przykład taki jeden Rautenberg dzwonił do mnie, ja go przerzuciłem do Roberta. A, w ten sposób. A ja się dziwiłem skąd od Roberta, skoro ja nie mam tutaj go w, w tym w liście Kontaktów Skąd takie rzeczy się biorą. <głosy> a, widzisz. A ja cię po prostu przerzuciłem do niego, bo on tak bardzo lubi z tobą rozmawiać. O powiedzmy. <głosy> no, nawet się umówiliście tydzień temu. Myślę, że tak jak wszyscy inni. <głosy> Poczuliście mięte do siebie ostatnio. Tak. Zreszcie? <laughs> Że niby nie zrozumiałeś, tak? się coś z dźwiękiem zrobił. Dobrze, to ja już nie będę wam przeszkadzał, bo mi już tylko 8, 7, 7 minut zostało. I się ciemno zrobiło. A ja byłem odłączony chwilowo, myślowo. To jak? <laughs> no. Pana dobra, dobra, nie? Się... Rautenberg się wyłączył,